Rozdział 28. Minęło sporo czasu, nim ktokolwiek się odezwał. Kątem oka, Fołcz widział w dole na placu morze napiętych i pełnych nadziei twarzy. Zlinczują nas, prawda? – wyszeptał. Co za zadanie? – powiedział głęboka myśl łagodnym głosem. „Czterdzieści dwa”, zawył Lunkwall. Tylko tyle masz do powiedzenia po siedmiu i pół milionach lat pracy? Gruntownie wszystko sprawdziłem i odpowiedź na pewno tak brzmi. Jeśli mogę być zupełnie szczery, to moim zdaniem problem polega na tym, że nie wiedzieliście, jak właściwie brzmi pytanie. Przecież tu chodziło o wielkie pytanie, ostateczne pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. Loon jęknął. Tak, powiedział głęboka myśl tonem sugerującym, że uwielbia znosić idiotów. No, to jak ono brzmi? Utkwili wzrok najpierw w komputerze, potem w sobie nawzajem. Owładnęło nimi tępe, głuche milczenie. No, no wiesz, no, chodzi o, o, o życie... Życie powiedział nieśmiało Fołcz. Widzicie. Jeśli dowiecie się dokładnie, jak brzmi pytanie, zrozumiecie, co oznacza odpowiedź. To okropne! Fołcz cisnął notes za siebie i wytarł maleńką łzę. Dobra, w porządku, świetnie, stwierdził Loonquoll. Czy więc można cię prosić, abyś je zdradził? Ostateczne pytanie? tak. O życie, wszechświat i całą resztę? Tak. Głęboka myśl przez chwilę dumał. Ha, podchwytliwe, oznajmił w końcu. Jesteś w stanie je sformułować? Krzyknął Loon Quall. Głęboka myśl znów się zadumał. Odpowiedź była krótka. Nie. Obaj mężczyźni opadli z zrozpaczeni na krzesła. Powiem wam jednak, kto będzie mógł – dodał głęboka myśl. Obaj, jak na komendę, zwrócili na niego wzrok. Kto? Powiedz nam! Artur zauważył nagle, że powoli, lecz niepowstrzymanie zbliża się do konsolety i poczuł, że cierpnie mu najwyraźniej nieistniejąca skóra na głowie. Zaraz odetchnął. Ruch był bowiem jedynie dramatycznym zbliżeniem – wymyślonym przez kamerzystę, który sfilmował scenę. Komputer, który nadejdzie po mnie, oświadczył głęboka myśl, a jego głos nabrał kaznodziejskiego tonu. Komputer, któremu nie jestem godny obliczać najprostszych parametrów i który wam zaprojektuje. Komputer zdolny ustalić pytanie pasujące do ostatecznej odpowiedzi. Komputer o tak nieskończonej i niesłychanej złożoności, że częścią jego macierzy roboczej będzie materia żywa. Wy sami obleczecie się w nową postać. Wejdziecie w niego i pokierujecie programem, który potrwa 10 milionów lat. Tak, zaprojektuję dla was ten komputer, a także go nazwę. Ma nosić imię... Ziemia. Foge gapił się na głęboką myśl. Co za krytyńska nazwa, uznał, a na jego ciele pojawiły się głębokie cięcia. Także lunkł nagle zaczął otrzymywać znikąd okropne rany. Terminal zaplamił się i spękał. Ściany się zatrzęsły i zawaliły, a cały pokój zapadł we własny sufit. Slarty Bartfast stał przed Arturem, i trzymał w dłoni dwa druty. Koniec taśmy, wyjaśnił.